Seksualny apartheid, on jest inny, pierdoli się z człowiekiem tej samej płci, ale do półki nie krzywdzi ty nikogo, nikogo, to jego sprawa i wolny wybór. On jest inny! Pierwszy się człowiekiem tej samej płci, ale do półki nie krzywdzi mi prawa, to jego sprawa i wolny! Sprawa i kuuu! To najetna! Jeszcze mi stoję Ale to po minie, co ty zimizowano! To jest kawa i kolejnego! Ale to po minie, co ty zimizowano? To jest kawa i kuuu! Se me to pierdano, to jesteś to jest podziały seksualne, idiota! Seksualna, masa! Seksualna, masa! Seksualna, masa! To jest seksualna, masa!